Witamy w czwartym odcinku drugiej serii Sondy 21 wieku. Z tej strony mówią do Was... Tobiasz Szunfa. I Maciek Minimal 2. A z tamtej? Czyli z Lublina, Patryk Szwancolot. Okej. Okay. W tym odcinku będziemy się zastanawiać nad takim oto pytaniem, mianowicie, czy żyjemy w Matrixie? Tada! I Patryku, może coś powiesz na ten temat, jakiś krótki wstęp? Krótki wstęp do Matrixa. Enter the Matrix, tak? No to wszyscy chyba znają ten film Braci czy jakim się tam czyta. O Matrixie, czyli o takiej niby sztucznej przestrzeni wokół nas, niby sztucznym świecie, w którym niby wszyscy żyjemy. Taki niby coś. Niby? Takie niby. Alright. No, no, no. Zatem, no... Ja stwierdzam, że żyjemy w tym odcinku. I tutaj. Ja też żyję w tym odcinku. <laughs> Dobrze. Yy, to ja jako, mogę nie żyć. Jako pierwszy z moich argumentów niech będzie uczucie de żywii. Czyli, czyli, <laughs> czyli że. Czyli idziesz do sklepu i dźwigu kupujesz. Co? <laughs> <To? laughs> Nie, czyli idziesz, idziesz na uczelnię, a tam wykładowca... Czy ja pana przypadkiem nie uczyłem w zeszłym roku? Nie, to byłem ja. No, bo chodzisz się w środę i budzisz się... O cholera, znów wtorek. No generalnie znana chyba wszystkim scena z Matrixa, kiedy to yy, Neo widział kiciusia, który tak troszkę się zapętnił. A Neo mrugnął sobie zrobił niemądrą minę i poszedł dalej schodami na górę. Tak, okay, dokładnie. Także co na ten temat powiesz? Wiecie, że, że jesteśmy to. w Matrixie? Z... Ja. To? Ja oczywiście uważam, że to jest kompletna bzdura. Ja też. Gdyż... Gdyż Nie ma czegoś Gdyż takiego jak deja Już parę lat temu udowodniono, że to po prostu śmieci, które zostają w naszym mózgu. Nie ma to żadnego związku z tym, że cokolwiek kiedyś widzieliśmy, to jest po prostu czysty przypadek, że coś takiego do nas powraca. Oparłbym się tu jakieś badania, ale nie przygotowałem się z tej strony. Maciej skoczył i w ogóle. Okej, okay. a w takim razie co powiesz na taką ideę chrześcijańską, że Bóg wie wszystko i wszystko ma zaplanowane stąd moja myśl tutaj wszystko jest z góry zaplanowane czyli na przykład, że skoro jest wiadome nasze przeznaczenie, to po co mamy dążyć do jego zmiany, skoro się nie zmieni bo Więc jest zaplanowane. nie? Powinniśmy, twoim zanim powinniśmy, skoro jest zaplanowane, nic nie robić no. a że tak, to, jeżeli, że, że nic tak, nie robimy, też jest to... zaplanowane, tak? Nie, w takim momencie padamy w czysty paradoks, bo jeżeli ktoś z góry zaplanował, że mamy coś robić, a my tego nie robimy, bo już o tym wiemy i tego nie robimy, to czy on zaplanował to, że nie będziemy tego robić i znowu popadamy w paradoks, czy przypadkiem, jeżeli nie wiemy o tym, że nie, nie powinniśmy o tym nie wiedzieć, to czy powinniśmy o tym wiedzieć, rozumiesz? No ja to rozumiem tak, że jeśli to wszystko jest zaplanowane, to także to, że się dowiadujemy o tym, że jest zaplanowane, musiałby być zaplanowane, Jeżeli to byłoby zaplanowane, to wtedy ktoś by temu przeciwdziałał. Więc no, to jest kompletny, jest... czysty paradok, no nie da się tego zrozumieć. Bo gdybyśmy, gdyby, jak wiemy, że jest coś zaplanowane, to już nie ma to sensu, bo, bo możemy siąść nic nie robić. Na to, na to, na to. Halo, halo <słuch> mnie tchu. Halo, Dobra. halo z, z tej strony Lublin. Z tej Warszawa. Y jak tam cie szarosine, ciemne niebo? <słuch> Nie, dobra, wr wróćmy, wróćmy do tematu. Teraz kompletnie z innej beczki. Co sądzisz na temat takiej pewnej szarej eminencji organizacji nazwanej Rząd Światowy? Rząd Światowy. Kiedyś o tym coś słyszałem. Tu by się Claude wypowiedział, ale jak zawsze oczywiście dał Claude'a. I nie ma go. Rząd Światowy to bodajże miała być organizacja, która od dawien dawna steruje losem świata. Jest organizacja, która nie istnieje, nikt nie udowodnił, że ona kiedykolwiek była, ale wszyscy w domysłach, w teoriach spiskowych myślą, że jest. Jeszcze hmm. jakieś pytania? No w sumie nie wiem, tutaj jako kolejny temat mam coś takiego mi napisać. Wysłałem ci obrazek z taką tutaj adresu Rly, yy, i masz dowód, że Matrix się myli. O co chodziło? Nie, to oczywiście... To było <laughs> To jest kupa śmiechu dla naszych słuchaczy, będziemy mogli potem to opublikować, link, to jest zwykły efekt optyczny, przy opóźnieniach kamery można zauważyć, że na przykład śmigła samolotu wydają różne ciekawe, szybko obracające się elementy wydają ciekawe fizyczne, yy, fizyczne, no, artefakty Straciłem słowo. Tak, stylu, po prostu różne ciekawe krzaczki <śmiech> potem można zobaczyć, typu na przykład odlatująca śmigła gdzieś w kosmos. Typu koło kręcące potem... się w przeciwną stronę niż kierunek jazdy. No, to jest, tak, to jest coś podobnego, tylko o wiele bardziej fajnie wygląda i jest bardziej nienaturalne, o tak bym powiedział. To jest dla tych, którzy myślą, że Matrix się myli. <śmiech> Aha, no. no dobra. Zatem może przejdziemy do twojej części, czyli że no jednak żyjemy w świecie, a nie Matrixie. Dobra, no przede wszystkim, gdybyśmy żyli w Matrixie, to podejrzewam, że umysł ludzki jest tak silny, że już byśmy o tym wiedzieli dawno. Eee. Jak eee. ruch oporu z firmą Matrix byśmy już dawno walczyli. Tak? To znaczy, widzisz, zwróć uwagę na to, że ruch oporu to była grupka, tam setki tysięcy może, ale w porównaniu do tych milionów, którzy byli z ten Connected, tak, no, tak, Tak, mieli stałe łącze. Ale, ma, czy, to, pamiętasz, że tam wyłapywali najlepszych hakerów, prawda? To już dawno by ciebie wyłapali. <laughs> no. Pytanie, Dobra. czy taki system w ogóle mógłby się sypnąć? No, no panik? właśnie, jeżeli już przechodzimy do tego tematu, czyli teraz bierzemy to sobie za... To cel Matrix jest doskonały, taki nie może się sypnąć. Czyli jeżeli... Matix matrix matrix jest doskonały i nie może się mylić. Tak wytłumaczyć takie rzeczy jak zjawiska paranormalne, cuda, yy, ludzi, którzy nie wiem, posługują się telekinezą i tak dalej. To akurat na no, tą odnośnie zjawisk paranormalnych konkretnie ucho się wypowiedział Robert Kamaszyn. 420, omawiał przypadek Państwa Hillów, z tego co pamiętam, nie mylić z Beny Hillem, no i delikatnie mówiąc trochę ich rozwalił na łopatki, więc no. tu bym był sceptyczny odnośnie tych wszystkich zjawisk paranormalnych. A o czym no, ale wyobraźcie ile... sobie, jest to możliwe no, to i... Jo. No, ale nie, nie mówię o to uch, ale chodzi mi bardziej o takie zjawiska y, psychologiczne, paranormalne. Jeżeli chodzi mi o bardziej o takie rzeczy, no właśnie, przenoszenie y, rzeczy, czy tak dalej, łamanie praw fizyki w każdym razie. Czy wtedy możemy to wziąć pod uwagę, że Matrix zaplanował to, że, że, że wiedział, że coś takiego... Czy, czy to zostało zaprojektowane przez twórców Matrixa, czy czy ewentualnie jest to błąd w programie. Ci ludzie to są po prostu chiterzy. To jest cheat na no gravity i tym podobne. Aha, czyli wpisali w ale rozumiem. No dobrze, zamknijmy ten temat. Tak. Gdzie jest tyla? Grad mode, gif all. Dobra. Ddkudę. Dobra. Na pewno gdyby Matrix istniał, to maszyny, które by nami rządziły, nie pozwoliłyby nawet na tą rozmowę, Spójrzcie za siebie, tam coś może stać. Yes. <grystanie> Ewentualnie yy, nie pozwoliłyby na serię filmów. No chyba, że byłyby, czułyby się tak pewnie, że po prostu wiedziałyby, że nigdy i tak człowiek to nie uwierzy. A skąd wiesz, że na no. przykład nie, nie, nie było tak, że nie pozwoliły na czwartego Matrixa? No właśnie, tak też sądzę. <grystanie> to i tak, tak. Hmm. Oczywiście. Ta rzecz, że co? W czwartym filmie byłoby coś takiego, że ludzie już by się upewnili, że naprawdę żyją w Matrixie i w ten filmie mógł wyjść. Po coś, coś w tym w tym w tym w tym w A da, mówię, Patryk, że y, tak, błąd w y, doskonałym programie, y, to tak sprzeczne. To właśnie do tego mówię, jeżeli bierzecie pod uwagę to, że program jest tak doskonały, że nie ma w błędów. No to szybko chciałem wam pokazać, że te błędy można byłoby odszukać. Nie ma doskonałych programów, sami o tym wiecie. Nawet no. w filmie Matix był zawsze wybraniec, który tam coś coś sypał i tak dalej, te programy, które... Ty Nie wiem, <laughs> właśnie któreś. Właśnie bager. Zawsze są, furt, zawsze są jakieś furtki, zawsze są jakieś dziury i... Każde, tam bodajże w Matixie było coś takiego, że ten, tych Matixów powstało kilka i zawsze była jakaś dziura. Nigdy on nie był doskonał. Matrix V1 beta. No właśnie, coś takiego. Dobra, jeżeli już bierzemy, udowadniliśmy, powiedzmy, że Matrix jest niedoskonały, no to zawsze byłyby jakieś luki w programie, które szybko byśmy zauważyli. A przynajmniej ci, którzy na tym no. znają. No, na przykład... Pytanie, na czy... przykład jeżeli wykonujemy jakieś skomplikowane ewolucje w powietrzu, prawda? I do, i do tego jest potrzeba o wiele większa bo no, no, nie wiem prędkość i tak dalej, do przetworzenia, no to na pewno widzielibyśmy jakieś ciekawe krzaczki i przed oczami spadały nam, nam FPSy do 25, do 40. Tak, 20, nagle tak, zielone tak. cyferki. No, no, no właśnie ja to chodzi, zawsze by tam gdzieś coś się sypnęło. Nagle widzisz vertexy no, moim. No tak, tak. Tenciaste poligony. Dobre, dobre. Level of detail się sypie. Tak, Ta. pixels. Ale widzisz wszędzie jakieś takie dziwne linie w powietrzu. Okazuje się, że to tak kwadraciki tworzące cząsteczki, które symulują gazy. Tak, to są partykuły. Particles. Cool <coughs> mi, mi tak się właśnie coś ostatnio tekstury łamią. No właśnie, nie wiem. Znaczy wiesz, no w sumie zdarzają się takie sytuacje. Zresztą shadery padają. Jak ten, jak, no, jak nieodpowiednio na Oliwisz, no, centralną jednostkę obliczeniową, że <śle> się mogą zdarzyć Różmy, takie tak, sytuacje. Tak. <śle> Typu Double <Dobra>. Vision, <śle> Inverse Colors. <śle> no, to, Kontynuujmy. Dobra, to w takim... To w takim razie... No właśnie, właśnie, właśnie. Do czego dążyłem? Do czego dążyłem? No. Może yy, widzimy błędy, ale nie traktujemy ich w ten sposób. O. No dobrze, to w takim razie... Yy, co powiesz na to, że... No dobra, w, tak, w takim razie nie ma coś takiego. Nie ma dowodu na istnienie Matrixa. Ha, ha, ha. No równie dobrze rozumiem, że nie ma dowodu na to, że też go nie ma. Nie no, ma no, dowodu no, na, na istnienie biorąc, Boga. Ty... I co powiesz? Ha. Nie ma dowodu na to, że ty istniejesz, <laughs> Nie no, no, że... Sorry, dowód na istnienie Boga to jest. Jakie? No, świadectwo biblijne. Dobra, no, nie ma dowodu na istnienie z natającego <laughs> potwora spaghetti. O, no, właśnie. Ró równie dobrze to mógł pany typek napisać, no, nie, już nie wchodząc na ten, ale... Nie ma dowodu yy... na istnienie inspektora Gadżeta. To był Kevin Mitnik. <laughs> tak. <laughs> <laughs> ha, ha, ha. ha. <laughs> Dalej. No dobrze, no i to to to byłoby tak właściwie, no no no tyle no. Co tu więcej? Nie ma żadna nie, nie mam już pomysłów. Koniec. End. inni no. zaraz, zaraz. Tak? Um, jakiś taki jeszcze coś tam. A, musisz mówić o chrześcijańskiej koncepcji, że wszystko jest zaplanowane. To ja. Mam, A dokładnie. no właśnie. No to ja miałem taki pomysł, bo to jest paradoks zupełny i to nie może nie może mieć miejsca. No bo jak pogodzić wolną wolę z faktem, że tam cała historia świata jest zapisana i tylko trzebaśmy się staśmy, No więc taki pomysł mam, że ja sądzę, że tak, te tele czy są tak tak napisane, że każdy może coś w tym odszukać i yy, z jednej strony wolna wola wyklucza na przykład yy, to, że Bóg jest wszechmogący. Więc można to tłumaczyć w dwie, dwa sposoby. Albo jest tak wszechmogący, że nam daje wolną wolę, albo jest nasza wolna wola jest tak według niego, czyli nie jest wolna, czyli nie wiem. Nie, nie, to nie wyliczaj jego wszechmocności. On może być wszechmocny, ale... Lin może równie dobrze narzucić wyboru, na swoją wolę. Może, ale tego nie robi. A skąd wiesz? No po pierwsze. Po drugie, no tak, po, po... tak a propos... I kiedyś przetakł gnotę. Anekdota miała tak, yy, zapytałem się księdza religii, pozdrawiamy księdza Żelazo. Co? Tak. Yy. Ksiądz Żelazo się nazywał? I, I, tak. Tak, system. bardzo twardy człowiek. I, yy, i, I zadałem mu kiedyś pytanie, na które nie znał odpowiedzi i również kiedyś się słyszał. Pytanie jest takie, czy Bóg w swojej doskonałości, wiedzy i że, tak, tym, że jest wszechmocny, może stworzyć tak ciężki kamień, że samemu nie będzie w stanie go podnieść? No więc od razu powiem, że to jest bez sensu pytanie, bo Bóg nie jest bytem materialnym. Tada. No i, to I co powiesz na to? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bóg niematerialny może przemieszczać rzeczy materialne, bo jest wszechmocny. No dobrze, to inaczej sformułujmy <laughs> może pytanie. Czy Bóg w swej doskonałości może się mylić? O właśnie, na przykład... I a tutaj jest zamyślona mina. Chyba mina. Ja <grym> mam to wiedzieć, nie jestem Bógiem. doskonałości może stworzyć coś niedoskonałego? No dobra, możemy tak do końca świata i rąb Nie, wiesz podcast no, nam to... schodzi na tematy okołobiblijne, a tu mamy siódme niebo, zbieg okoliczności, odwyk i w ogóle setki innych niepolskojęzycznych podcastów o Biblii i Bogu dobra, i niekoniecznie ja po ludzku. trzeba będzie zadzwonić kiedyś właśnie do odwyku na ten anten i zapytać się tego najmądrzejszego tam, no, no. Tego, co śmierdzi. A Martin na żywo odwyk, tak? Z, z, z A, to A to w środę o 23. Ale to się nie, nie nagrywa. I mamy co robić. Właśnie, to się nie nagrywa. Jest problem. Będzie trudno udowodnić, że dzwoniłeś. To się nagrywa, tylko w środę odwyk się nie nagrywa. No na odwyku są anonimowe. Uch. No. To znaczy Nie na szkoda. Justinie można to sobie zaznaczyć, żeby, zag... żeby nagrał, ale Martin to usuwa chyba. To my będziemy nagrywać na bieżąco i potem wstawkę zrobimy. Taki mix, wielki mix Martina. Na przykład. Siapt. Czyli co? Dobra, y, typy tygodnia, kto śmierdzi? Typy tygodnia, y, kto według śmierdzi? Według mnie w, ty, w, tym, w tym tygodniu śmierdzi Martin, bo co mi się przypomniało, że ten nas wystawił. Ha, ha, ha. No w sumie tak. Y, co więcej? No, był odcinek o Bogu. Jak to? O wieże. Miał nas odwiedzić, wypił na dupę. No, miał, miał do nas się z nami, tak jak... No, nie będę nic mówił. Miał się z nami skontaktować przez via Skype, no ale niestety wyszło via... się na... Nic. No. <śmiech> nic. Przez nic. Dobrze, no to może jeszcze na koniec krótka wstaweczka o tym, jak możecie się z nami skontaktować. To może Patryk powiedz... Patryk powiedz, dlaczego ja? No możecie spotkać się z nami. No Maciek dorabia na stacji benzynowej, Orlen. Ja ja w McDonaldzie w Lublinie. A tak. Tobiasz to chyba to słyszałem, że kiedyś coś tam wywóz nieczystości, tak? Nie, wiesz, Tobiasz to generalnie szpi synchronicznie. A, chodziło Ci o maile. O, sory, sorry, to wytniemy to. E, dobra. No to to, to będzie tak. No to ja i Macie to oczywiście na Gmailu, minimal Tobie gmail gmail gmail ja no, z resztą też. Minimalna. To tui się na zalem spam.com, szwancolotmaupadgmail.com, unfa 00 Właśnie ja z Patryczkiem jesteśmy na blipie, minimal2 i szwancolot odpowiednio. Oczywiście sandykiki.pl również Aj, funkcjonuje, prosimy. Zostawiajcie komcie. No, Krzyszman znowu śmierdzi. Radzą wam kiedyś antytyp się tygodnia. Żebyście się tak ciepili księżmana. nie wiem, nie rozumiem. Nie wiem, skomentował, żeśmy też sami śmierdzimy, więc... <grydzą> nie, ale nie, naprawdę, w tym to będzie tak zwany typ... Antytyp ty tygodnia. Ty -ty typ tygodnia. A, i właśnie, mam tutaj wiadro szamba do wylania na Maćka skware, no bo jak prosiłem, żeby mi zachostował jeden odcinek sondy, którego nie mogłem wrzucić, to się na mnie wypiół, a w którymś podcastofonie oferował całe miejsce, żeby wszystko podcasterom młodym hostować. Jestem młody, jestem podcasterem. To się nie nie nagrywa. wyglądam jak Maciek Skwara nagrywa się. Więc nie wiem w czym problem. Nagrywa się? Tak. Może boi, boi się może detronizacji Uwierz. z takiej po... strony z naszej strony, Cały nie Cały czas. Wiem, no. a -a. Nie wiem, no w każdym razie Maciek skwara kolejny antytyp tygodnia i w sumie jeszcze dobra, jeden to antytyp może jakiś, tygodnia jakiś, jakiś za to, może za to nie, że, bo... że nie dałeś nam typu tygodnia w podcastofonie. Ciemny, typ spod ciemnego typu tygodnia? A no dobra, a teraz typ tygodnia pozytywny. No myślę, że trzeba go dać poprzedniemu odcinkowi sądy 21 wieku. Ja bym dał Jankowi. Alleluja. Bo nas dzisiaj tutaj hostuje i w ogóle... O, o. No, o, dobry, I jego wąba. zdjęcie, bo wrzucimy jego rekko przerobione zdjęcie, szukam dziewczyny. <grym> nie no to kolejny typ, typ tygodnia, tygodnia do leci Bernata. do Jana K. Bernata. Ciekawe czy nas słucha. Nie będziemy podawać jego e-maila, żebyście go nie zaspamowali. Generalnie nie, nie chcieliby chcielibyście słucha, go znać. Tak czy, inaczej, <grym> tak, czy, tak, tak, tak czy inaczej, póki nie ujawniamy jego twarzy to typ tygodnia. No, ma fajny awater na no. Skype'ie. Nie, nie wiem, nie widziałem. Może lepiej. Widzicie całości. O, to zaczynam się to Ej, chłopaki, to schodzi na pisanie kończymy. Porno, kończymy. Słuchajcie nas tak. za tydzień, dwa, bądź kiedy nam się uda nagrać. A, no i stay tuned. I myślę, że... Ale nie iTunes. Tak. No, to właśnie, jeszcze komentujcie, jak się wam podobał taki trochę odświeżony skład nasz. Skwad. Squad. Utrata skwady. Coś jeszcze chcesz powiedzieć na koniec, Patryku? Ja muszę kończyć, bo mi kocią rozkręcają. Co? Okay. Kocioł. <głosy> kocioł Patryk pojechał cytatem z pewnego kabaretu. No dobra, no to no. Narka, żegnam wszystkich. No, w takim w razie Patryk, Papa, Lublin. Maciek, Warszawa. Tobiasz Warszawa. El, znaczy Warszawa, ale Minima dobra. dwa. No. no to nara To popłynęliśmy na razie Prześlij mi ten plikem MP3 w rozsądnym czasie, kurde Mol. Prześle go we flaku Spoko Na pewno za pół roku opublikuje. No, no tym bardziej, że masz taki transfer To na pewno, no Na tonarka no, na razie. O, o kurwa, nie zapisało się Brawo To co, jeszcze raz? Ja to chyba